Wydarzeń. Magazyn informacyjny polskiego radia 24. Minęła godzina 23. Radosław Siennicki dobry wieczór. Polski żołnierz ranny podczas misji pokojowej w Libanie. Pojazd, którym poruszał się wojskowy, najechał na minę pułapkę. Polak ma niegroźne obrażenia głowy. Katolicy na całym świecie obchodzili Niedzielę Palmową. Duże kontrowersje wywołały działania izraelskich policjantów, którzy nie wpuścili łacińskiego patriarchy Jerozolimy do Bazyliki Grobu Pańskiego. Zdarzenie potępiło wielu europejskich przywódców, w tym prezydent Karol Nawrocki. Kamil Stoch oficjalnie zakończył karierę. Sportowiec swój ostatni skok oddał podczas zawodów Pucharu Świata na mamucie Skoczni w Planicy. Rozmawiał z nim nasz reporter. Czas na szczegóły. Zapraszam. Wydarzeń. Polski żołnierz został ranny w Libanie w wyniku wybuchu miny Pułapki. Poszkodowany odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Informują Ministerstwo Obrony Narodowej i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Tak, o szczegółach zdarzenia mówiła na naszej antenie korespondentka Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie Milena Rashid -Szehab. To się zdarzyło podczas patrolu, kiedy dobrze oznaczony samochód Unifilu, który jechał w, w południowym Libanie, najechał na minę Pułapkę, poważnie został uszkodzony samochód, polski żołnierz jest lekko ranny, to, e, wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia nie wiadomo, kto podłożył tę minę, ale to, co, na co zwraca uwagę Unifil, czyli pokojowa misja ONZ na południe Libanu, żołnierze, którzy tutaj stacjonują, to są żołnierze z kilkudziesięciu krajów, oni są przed.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 Istnieje możliwość wycofania polskich żołnierzy z Libanu, ale wymaga to odpowiednich działań. Decyzję jaką my podejmiemy to podejmą polskie władze. Polska się może z tego wycofać. Tu nie ma kłopotu, ale to musi być uzgodnione oczywiście tak. z, z Narodami Zjednoczonymi, bo nie możemy po prostu czmychnąć w cudzysłowie z miejsca, gdzie akurat y, może się okazać, że nasi żołnierze z tej misji będą na przykład pod ostrzałem. Wypadek, o którym mówimy nie dotyczył walk. On dotyczył natknięcia się na minę czy najechania na minę. Wszyscy uczestnicy patrolu, który wjechał na minę pułapkę, zostali objęci wsparciem psychologicznym. Suma wydarzeń, informacje ze świata. Niespokojnie jest w całym regionie. Niemieńscy Houthi zapowiedzieli kolejne ataki na Izrael. Wczoraj po raz pierwszy od rozpoczęcia konfliktu na Bliskim Wschodzie rebelianci wystrzelili rakiety w kierunku Izraela. Rzecznik jemeńskich Houthi, Yahya Sari, potwierdził w oświadczeniu, że ugrupowanie przeprowadziło operację zbrojną w południowej Palestynie i nadal będzie atakować Izrael. Siły zbrojne Jemenu w imię Allaha będą kontynuowały operacje wojskowe w najbliższych dniach, dopóki zbrodniczy wróg nie przestanie atakować. Jemeńscy Huti poinformowali, że celem ich ataku były obiekty wojskowe w Izraelu. Reberianci kontrolują okolice cieśniny Bab Al Mandab, która jest ważnym szlakiem żeglugowym prowadzącym do kanału sueskiego. Od końca 2023 roku Houthi przeprowadzili niemal 200 ataków na statki i okręty. Łaciński patriarcha Jerozolimy, kardynał Pierbattista Pizzaballa odprawił modlitwę w ogrodzie Getsemani po tym, jak izraelska policja nie pozwoliła mu wejść na msze do bazyliki grobu pańskiego. Jak informuje patriarchat jerozolimski, kardynał Pizzaballa i kustorzy ziemi świętej ojciec Francesco Jelpo zostali rano zatrzymani przed bazyliką grobu pańskiego przez izraelską policję i zmuszeni do zawrócenia. Premier Izraela Benjamin Netanyahu argumentuje, że łaciński patriarcha Jerozolimy nie został wpuszczony rano na mszę z powodu obaw o jego bezpieczeństwo. W poświadczeniu opublikowanym przez biuro szefa izraelskiego rządu poinformowano, że Iran regularnie celuje rakietami balistycznymi w święte miejsca w Jerozolimie. Sam patriarcha podkreślał, że to tocząca się wojna uniemożliwiła wiernym uczestniczenie w procesji oraz w mszy świętej w Niedzielę Palmową. Ten popołudniowy czas Niedzieli Palmowej gromadzimy się bez procesji, bez falujących palm na ulicach. Ta nieobecność to nie tylko kwestia formalności. To wojna przerwała naszą radosną wędrówkę czyniąc nawet prostą radość podążania za naszym królem trudną. Dziś Jezus znów płacze nad Jerozolimą, mówił kardynał Pier Battista Pizzaballa. Płacze nad tym miastem, które pozostaje znakiem zarówno nadziei, jak i smutku, łaski i cierpienia. Płacze nad tą ziemią świętą, wciąż niezdolną dostrzec daru pokoju. Płacze za wszystkie ofiary wojny, która wydaje się nie mieć końca, za podzielone rodziny, za złamane nadzieje. Ale łzy Jezusa nigdy nie są bezowocne, otwierają nasze oczy, stawiają nam wyzwania i odsłaniają prawdę. Patriarcha. To świadczy mu, że zatrzymanie duchownych jest rażąco nierozsądnym i nieproporcjonalnym środkiem i stanowi poważny precedens i lekceważy wrażliwość miliardów ludzi na całym świecie, którzy w tym tygodniu patrzą w stronę Jerozolimy. Od razu zareagowali premier Włoch, Giorgia Meloni i minister spraw zagranicznych Antonio Tajani. Ambasador Izraela we Włoszech został na jutro wezwany do tamtejszego ministerstwa spraw zagranicznych. Działania izraelskiej policji potępili też prezydent Karol, Karol Nawrocki, prezydent Francji Emmanuel Macron, czy premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Bóg odrzuca wojnę i nie można go wykorzystywać do jej usprawiedliwienia, mówił papież Leon XIV w homilii podczas mszy Niedzieli Palmowej w Watykanie. Papież przypomniał, że Jezus wjechał do Jerozolimy jako król pokoju. Bracia i siostry, oto nasz Bóg, Jezus, Król Pokoju, to Bóg, który odrzuca wojnę, którego nikt nie może wykorzystać do usprawiedliwienia wojny, który nie słucha modlitwy tych, którzy wojnę prowadzą i odrzuca ją, mówiąc, choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham, ręce wasze pełne są krwi. Odłóżcie broń, pamiętajcie, że jesteście braćmi, mówił Leon XIV na Placu Świętego Piotra. Suma wydarzeń Trwa wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych.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 Udział w wydarzeniu był jednym z głównych punktów wizyty głowy polskiego państwa w Teksasie. W swoim przemówieniu mówił o bezpieczeństwie, zagrożeniu ze strony Rosji i wadze sojuszy, jakimi są NATO i Unia Europejska. Zwracał też uwagę na bliskie relacje polsko-amerykańskie. Z Saga ta Król. Karol Nawrocki podkreślił, że Polska wierzy nie tylko w sojusz z USA, ale też z NATO, bez którego nie byłaby w stanie skutecznie bronić się przed rosyjską agresją. Nie zrealizujemy tego zadania w pojedynkę, ani nawet we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Potrzebujemy naszych sojuszników, potrzebujemy ich zaangażowania i poświęcenia, aby ocalić wolność. Dlatego musimy rozwijać i wzmacniać NATO. Karol Nawrocki podkreślił, że bliskie relacje polsko-amerykańskie nie wynikają z wygody, ale z przeświadczenia, że są słuszne. Sojusze nie są budowane wyłącznie na na salonach, za zamkniętymi drzwiami. One są budowane na polu bitwy w chwilach odwagi, w chwilach poświęcenia, w tym poprzez odwagę i najwyższe poświęcenie, jakim wykazało się 66 polskich żołnierzy, którzy oddali życie w Iraku i w Afganistanie. Jak dodał partnerstwo, czasem zostaje utrwalone w najwyższy sposób, poprzez krew. Z Dallas, Agata Król, Polskie Radio. W życie wszedł pakiet ustaw ceny paliwa niżej. Rząd informuje, że stawki na pylonach spadną najwcześniej we wtorek. Te działania nie zakończyły jednak politycznego sporu wokół obniżki cen paliw. A więcej na ten temat Michał Fabisiak.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 żeby mieć swoją taką na pamiątkę. Po Wielkim Tygodniu palmy, zgodnie z tradycją, są spalane. Uzyskany z nich popiół wykorzystuje się podczas środy popielcowej w następnym roku. W Krakowie młodzi ludzie chodzili dziś od domu do domu, robili psikusy i liczyli na poczęstunek. To wcale nie Halloween, lecz puche roki. Wyjątkowa tradycja sięgająca XVII wieku. W niedzielę palmową ubodzy rzacy przebierali się w zmyślne stroje i układali prześmiewcze, wesołe, a często nawet gorszące wierszyki, które miały skłonić gospodynie do obdarowania ich jedzeniem w zamian za to, że pójdą precz. W 1780 roku biskup krakowski zakazał pucheroków, ale rzacy nie chcieli przestać, mówi Izabela okręgliska z Muzeum Krakowa. Przenieśli się w związku z tym pod Kraków i teraz w gminie Zielonki, przede wszystkim w Bibicach, mamy przepiękne tradycje i dzieciaki, teraz już też dziewczynki. W stroju to jest spiczasta czapka z pięknymi bibułkami. do tego musi być kożuszek na lewą stronę, czyli włosiem na wierzchu, z koszykiem. I to się odbywa w Niedzielę Palmową. Chodzą sobie porankiem takim niedzielnym i od domu do domu i opowiadają śmieszne wierszyki i mają spowodować, że gospodyni da dobre rzeczy. Dziś na Pucheroki można było trafić w Bibicach, Zielonkach, ale i na Rynku Głównym w Krakowie. W pobliżu kościoła świętego Wojciecha, w spiczastych czapkach i osmolonych twarzach robili psikusy, licząc na szczodrość krakowian. Ostatniej nocy zmieniliśmy czas z zimowego na letni. Ta zmiana jest szczególnie trudna dla osób zmagających się z zaburzeniami snu. Po przejściu na czas letni mogą nam też doskwierać problemy z koncentracją. Z neurologiem rozmawiał na ten temat nasz reporter Maciej Szefer. Profesor Marcin Żarowski wylicza, jakie są skutki zmiany czasu odczuwane przez osoby z zaburzeniami snu. Jest to skłonność do zwiększej podaży kalorii. Powiedzmy sobie szczerze, pacjenci, którzy śpią za mało tyją. To jest jednak strata tej godziny, a proszę brać pod uwagę, że tutaj są różne szacunki, ale nawet 80% populacji śpi za krótko. Lekarz wyjaśnia, że zaburzenia snu wynikające ze zmiany czasu mogą przekładać się na problemy z pamięcią, zwiększają ryzyko zawału i innych zaburzeń. W trakcie zmiany czasu obserwujemy takie zjawiska, zwiększoną liczbę zawałów serca, zwiększoną liczbę zaburzeń nastroju. Więc jest to czas no, trudny dla tych osób, które mają predyspozycję do zaburzeń snu. Niektórym osobom przyzwyczajenie się do nowego rytmu dnia i nocy po zmianie czasu może zająć nawet kilka tygodni. Maciej Szefer, Polskie Radio. Suma wydarzeń. Informacje sportowe. Kamil Stoch w ostatnich zawodach sezonu Pucharu Świata na Mamuciej Skoczni w Planicy skokami na 193 w pierwszej serii i na 190 metrów w serii finałowej zakończył sportową karierę. Starterem do ostatniej próby Kamila Stocha była jego żona Ewa. Machnęła bardzo energicznie, biało czerwoną warę jak by robiła to całe życie i Kamil wie, będzie twoja chwila, ale pozwól nam na ta chwilę do Twojego i świata. Raz jeszcze, piszę z wybowiec, helikopter Kamil płynie i ląduje, bo tak w tym w karierze hacha prawą ręką to wszystkich, już ten szpaler przygotowany. Pięknie Kamilowi dziękujemy, reszcie kłania się wszystkim tutaj dookoła. Piękny ten ostatni stop, że nie był długi. Bo to podaj 190 metrów, ale to nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, że Kamil bezpiecznie i pięknie kończy swoją długą, długą karierę. Już po wszystkim Kamil Stoch spotkał się z dziennikarzami. Rozmawiał z nim Andrzej Grabowski. Było takie uff, koniec. Trochę luźniej, ale już jestem bardzo zmęczony, nie? Zmęczony, ale szczęśliwy. A Jeszcze tutaj się pewnie podzieją różne rzeczy. Trochę z kibicami pobędę, ale potem odpocznę. Zjem coś dobrego.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 W ten sposób Kamil Stoch podsumował ostatni skok w swojej karierze. I tą informacją kończymy Sumę Wydarzeń. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Do usłyszenia. To była Suma Wydarzeń. Wieczór w Polskim Radiu 24. 19 minut po 23. Powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. A dzisiejsze wydanie przygotowali Andrzej Abgarowicz i Patrycja Pindakiewicz. Zrealizowali Wiktor Sudyka i Edgar Pederenko. A ja Paweł Wojewódka dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, zostańcie Państwo z Polskim Radiem 24. Powtórka programu Zmiana klimatu. Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji o czym rozmawialiśmy w minionym tygodniu, czym żyła nasza planeta. Przede wszystkim obchodziliśmy Światowy Dzień Wody i to od niej zaczniemy dzisiejsze spotkanie. Patryk Michalski rozmawiał z Aleksandrą Leszczyńską z Centrum Ochrony Mokradeł o tym, jak ważny jest to zasób najcenniejszy dla naszej planety, skąd go bierzemy, no i co zrobić, żeby Polska nie wyschła. My czerpiemy w większości wodę ze złóż wód podziemnych,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 Także y, cały ten obraz składa się na taki system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 Problem, że stworzyliśmy wiele sztucznych zbiorników retencyjnych, ale też wały wzdłuż rzek, które zostały budowane, wszystkie te elementy infrastruktury.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 кожести ale jeśli ktoś nie zna się na inżynierii wodnej, pomyślałby sobie, że budowanie nowych zbiorników retencyjnych to przecież jest właśnie zatrzymywanie tej wody. Ona nie płynie sobie rzekami, tylko tamą możemy regulować jej przepływ. No może zacznijmy od y, dużych zapór y, na rzekach. Kiedy stworzymy taki sztuczny zbiornik, owszem, mamy zmagazynowane dużo wody w jednym miejscu, natomiast no, po pierwsze negatywnie wpływa to na sytuację, Niżej, ponieważ tam, gdzie tą wodę zatrzymaliśmy, oznacza to, że niżej w biegu rzeki tej wody jest mniej. Takie przetamowanie rzeki sprawia, że zatrzymujemy materiał, który rzeka ze sobą niesie. On ogranicza erozję denną, więc kiedy ten materiał zostanie zatrzymany, to poniżej takiej tany rzeka coraz głębiej wrzyna się w grunt, ta erozja denna jest coraz większa, co też oznacza, że obniżamy tak zwany punkt drenażu. Jak wszyscy wiemy, woda płynie w dół, czyli im niżej mamy to, to nasze koryto, tą rynnę, tym bardziej osuszamy okoliczne tereny. Więc to jest pierwszy z problemów. Drugi z problemów jest taki, że otwarte zbiorniki wodne są swego rodzaju parownikami, to znaczy... Woda paruje szybciej z otwartej wody niż paruje z gleby i z roślin. Czyli jeżeli mielibyśmy taką rzekę w stanie naturalnym, która meandruje, która tworzy rozlegiska, parowanie tej wody byłoby zdecydowanie mniejsze niż mamy duży, otwarty zbiornik. Czyli znowu jest to sposób, który część tej naszej wody niestety tracimy. A poza tym tamy na rzekach stwarzają szereg zagrożeń. Pozornie bardzo wielu Polaków wciąż jest przekonano, że to jest najlepsza metoda zabezpieczania się przed powodziami. Natomiast, no, tak jak już powiedziałam, większość tych zbiorników została zaprojektowana przy pewnych założeniach i nie musimy szukać daleko w pamięci przypadek powodzi w Stroniu śląskim. W roku 2024. Tama, która miała aktualne badania techniczne, jej stan był oceniany jako dobry, nie wytrzymała naporu wody, uległa przerwaniu i doszło do, do podtopienia sporych terenów ze stratami na, dla, dla ludności bo też takie tamy stwarzają iluzję bezpieczeństwa i wtedy mamy większą skłonność do zabudowywania terenów zalewowych, ponieważ wydaje nam się, że ta tama daje nam bezpieczeństwo, no a okazuje się, że właśnie niestety tak nie jest. Innym problemem jest to, że woda stojąca zamarza szybciej niż woda płynąca, więc stworzenie takiej zapory i zbiornika na płynącej rzece może też prowadzić do tak zwanych powodzi zatorowych, czyli na zbiorniku tworzy się zimą lód i on blokuje przepływ rzeki i dochodzi do, do jej wylewu wyżej. Także szereg tych zagrożeń, takich bezpośrednich dla mienia, nawet dla życia ludzi, jest... Spory, no a do tego oczywiście dochodzą wszystkie konsekwencje środowiskowe, przyrodnicze, czyli ograniczana migrację ryb, zaburzamy przepływ rzeki, zaburzamy temperaturę wody w rzece, szereg niekorzystnych konsekwencji. Woda to podstawowy składnik życia, bez niej nie moglibyśmy funkcjonować. A według danych ONZ 25% ludności na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Dostęp do wody to jedno, ale problemem może być także wkrótce dostęp do niektórych surowców. Joanna Kulczycka, kierowniczka Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym wyjaśniała, jakie surowce potrzebne są nam teraz, a jakie będą w przyszłości. Surowce do tej pory najczęściej kojarzyły nam się z węglem, bo Polska no, była znaczącym producentem i nadal wydobywa węgiel i tak naprawdę surowce energetyczne były podstawą rozwoju gospodarki. W tym momencie, gdy mówimy o dekarbonizacji, mówimy o innych surowcach. Mówimy w zasadzie o surowcach metalicznych, takie, które potrzebne nam są do budowy paneli fotowoltaicznych, takie, które potrzebne nam są no, do budowy wiatraków, takie, które potrzebne są nam do budowy różnego rodzaju urządzeń i również, gdy mówimy o dekarbonizacji, no to mówimy o tym, że coraz częściej wykorzystujemy różnego rodzaju urządzenia do cyfryzacji gospodarki, no i również do bezpieczeństwa. I to już nie są te klasyczne surowce energetyczne. Czyli nie tylko węgiel, więcej surowców jest nam potrzebnych na co dzień, a czy ich zużycie na świecie wzrasta czy maleje? Rzeczywiście jest tak, że wraz z rozwojem nowych technologii zużywamy coraz więcej różnego rodzaju surowców, czyli dywersyfikujemy te surowce. Niestety jest też tak, że Polska zasobna w surowce energetyczne, zasobna w surowce w miedź, czy kiedyś również wydobywano... Cynk w okolicach Krakowa nie jest aż zasobna w surowce i cała Europa, które są w tym momencie potrzebne do rozwoju nowoczesnych technologii. Są to surowce, które są surowcami rzadkimi. Tutaj najczęściej mówi się o metalach ziem rzadkich, ale tych surowców jest znacznie więcej i one są najczęściej importowane. W kontekście, który jest w tym momencie na świecie mówimy również o tym, że to są surowce, które są nam potrzebne do bezpieczeństwa kraju, do bezpiecznego rozwoju technologii. Czyli to są surowce, które kiedyś nie były wykorzystywane, kiedyś o nich nie myśleliśmy, nie potrzebowaliśmy ich. Nie myśleliśmy w takim kontekście, rzeczywiście w rozwoju gospodarki jak popatrzymy, no to dominowała stal, miedź, potem węgiel. A w tym momencie wraz właśnie z rozwoju nowoczesnym technologii coraz większe wykorzystanie jest różnego rodzaju innych surowców. Mówimy tutaj o na przykład gal, german, mówimy o niobie, mówimy o srebrze metalicznym, różnego rodzaju złota i oczywiście te słynne pierwiastki ziem rzadkich. To skoro y, kiedyś ich nie wykorzystywaliśmy, no one były zawsze tak. zasobami naszymi, to w takim razie jest problem, że teraz za dużo ich wykorzystujemy i może ich zabraknąć, skoro przez wiele, wiele dziesiątek, setek lat były i nikt z nich nie korzystał. I teraz nagle jest tak, że brakuje? Mamy coraz mniejsze urządzenia. Pamięta Pani pierwszy telefon, jaki Oczywiście. był, prawda? Tu Sąsiedzi przychodzili do moich rodziców zadzwonić. Zadzwonić, a <grym> potem pierwszy telefon, który był telefonem, który praktycznie nosiliśmy w walizce telefonem łączenia cyfrowego, on był tak? Minimalizujemy coraz więcej urządzeń. Jeżeli minimalizujemy, to one potrzebują innego rodzaju surowców. I właśnie te surowce może w małych ilościach są wykorzystywane, ale one są niezbędne, żeby te urządzenia elektroniczne funkcjonowały sprawnie. I najczęściej to jest tak, że złoża tych surowców są po prostu poza Europą, bo może ich nie ma, może nie było tak dobrego rozpoznania. Tutaj na pewno cała polityka unijna jest w tym momencie skierowana w tą stronę, aby jak najwięcej tych złóż rozpoznawać, czy to ze źródeł pierwotnych, czyli ze złóż kopalin, czy ze złóż wtórnych, a złoża wtórne to może być tak zwane surowce miejskie, czyli na przykład wyrecyklingowanie tych surowców, chociażby z baterii, które są, tak? czy z tego zużytego sprzętu elektrycznego, czy z naszych telefonów komórkowych, ale również na przykład z hałd pogórniczych. I takie dobre praktyki mamy. No bo mogą być dwa problemy, jeśli chodzi o surowce. Albo on się kończy, mhm. albo jest problem właśnie z dostawą. Tak, może być tak, jak na przykład w przypadku no cynk nie jest akurat surowcem krytycznym, ale może być tak, że skończyliśmy wydobycie i eksploatację cynku, więc w Polsce już go nie mamy, musimy go pozyskiwać z innych źródeł, więc możemy go pozyskiwać ze źródeł pierwotnych lub wtórnych, ale może być również tak, że może być zagrożona ta dostawa, czyli wiemy, że to są surowce, na których popyt wzrasta, bo on jest potrzebny do rozwoju nowych technologii, do tych naszych komputerów, do cyfryzacji, do różnego rodzaju przede wszystkim nowych technologii dotyczących wytwarzania energii elektrycznej. No więc w związku z tym ten popyt, mówimy czasem, że może być 200, 300, 600% nawet wzrosnąć w skali światowej. Więc pytanie, czy nadąży za tym podaż, z których źródeł będziemy je pozyskiwać i czy będziemy mieć możliwość pozyskiwania na terenie naszym tak, czyli na przykład na terenie w ogóle Unii Europejskiej, czy jednak to będzie w innych regionach świata i będziemy musieli je importować. Zazwyczaj jest tak, że jednak do tej Unii Europejskiej znacznie więcej tych surowców importujemy, niż mamy możliwość ich eksportu. No ale wiadomo, że żyjemy w czasach dość niepewnych. Pewne surowce do nas nie dotrą. Czy w takim razie jest na to jakieś rozwiązanie? To znaczy, będziemy w stanie zastępować te surowce krytyczne czymś innym? Albo tutaj właśnie wchodzi gospodarka o obiegu zamkniętym, czyli musimy wykorzystywać to, co już mamy na rynku? Rzeczywiście gospodarka o obiegu zamkniętym, która jest już uznanym modelem postępowania i modelem absolutnie akceptowalnym, poszukująca źródeł surowców wtórnych, więc pozwalająca na lepsze wykorzystanie surowców wtórnych. Dwa, pozwalająca na ograniczenie, minimalizację, czyli ekoprojektowanie. To jest coś, co ma ogromny potencjał, czyli zmniejszenie chociażby wykorzystania ilości tych surowców, czy też właśnie zastępowania ich innymi. Substytucja jest jeszcze trudna. Widzimy różnego rodzaju materiały kompozytowe, które są wytwarzane, ale jednak zanim wejdą na rynek, to wymaga to wiele czasu, więc mamy jeszcze coś, co jest ważne, czyli recykling i jedną z ważniejszych rzeczy jest prawidłowa zbiórka, prawidłowe zachowanie konsumenta, chociażby te wielokrotnie badania mówią o tym, że w domu jednak trzymamy po kilka tych telefonów. I laptopów. I, laptopów, I tak, tabletów. I tabletów, oczywiście. No, a to jednak jest materiał, z którego moglibyśmy wykorzystać Korzystać wiele materiałów. Mamy coraz ciekawsze rozwiązania w recyklingu, coraz wyższe efektywności wykorzystania tych surowców ale jest to wciąż rynek bardzo trudny z tego, co mówią przedsiębiorcy. Warto, jeżeli jest tak, że nie potrzebujemy tego lub coś się zużyło, po prostu zadbać o to, aby to oddać prawidłowo, prawidłowo do recyklingu. Wiosenne porządki przed nami to doskonała okazja, żeby poszukać w szufladach starych telefonów, ładowarek, niedziałającej drukarki czy innych elektrosprzętów i oddać je, zanieść w odpowiednie miejsce, a potem wrócą do obiegu. I tym kończymy nasze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia. Taki mamy klimat. Powtórka programu. Kościół nasz poprzedni. Wita Państwa, Sylwia Sułkowska. Niedziela Palmowa wprowadza nas w najważniejszy tydzień w roku. Czas, w którym splatają się entuzjazm i zdrada, bliskość i odrzucenie, nadzieja i lęk. Wchodząc w tę przestrzeń, stajemy także wobec prawdy o sobie. O tym, co w nas kruche, pogubione, zranione, ale także zdolne do przemiany. Czym różni się Uzdrowienie psychiczne od duchowego pojednania. Gdzie stykają się kompetencje terapeuty i kierownika duchowego? A gdzie przebiegają granice? I wreszcie, czego tak naprawdę szukamy, gdy przychodzimy, by opowiedzieć o swoim życiu? Ulgi, zrozumienia, a może przebaczenia? W audycji pokażemy, że spowiedź prowadzi do pojednania z Bogiem, a psychoterapia, Pomaga uporządkować to, co w nas wewnętrznie poranione. Razem mogą wspierać drogę przemiany i przygotować serce na przeżycie zmartwychwstania. W audycji sięgniemy po fragmenty spotkania, spowiedź, psychoterapia, kierownictwo duchowe. Co łączy, co dzieli, które odbyło się w ramach cyklu Duchowość dla Warszawy organizowanego przez Akademię Katolicką w Warszawie we współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. Psycholog dr Agnieszka Kozak i ojciec Piotr Kropisz, jezuita, rekolekcjonista, kierownik duchowy, przybliżą jak towarzyszyć człowiekowi w przemianie. Dlaczego ludzie przychodzą na terapię albo na psychoterapię? Ponieważ w terapii też mamy różne rodzaje. Pierwsza rzecz... I chyba można by było powiedzieć, że taka najistotniejsza w tej chwili to jest to, że mamy jakąś taką dosyć dużą trudność w dobie internetu, w dobie szybkich komunikatów, w dobie szybkich relacji. Mamy dosyć dużą trudność z budowaniem relacji międzyludzkich. Czyli można by było powiedzieć, że takim głównym Powodem do tego, że ludzie szukają psychoterapeuty jest to, że zauważamy, że mamy trudność w relacjach międzyludzkich. Że mamy trudność, żeby się dogadać, że mamy trudność, żeby się porozumieć. I bardzo często ludzie przychodzą na psychoterapię mówiąc trudno jest mi się dogadać z moim mężem, trudno jest mi się dogadać z moim dzieckiem, trudno jest mi się dogadać... Z moją żoną teściową i tak dalej mogłabym wymieniać osoby, z którymi nam jest się trudno dogadać I oczywiście większość osób przychodzi z taką myślą, że terapeuta, psychoterapeuta powie mi, co z nim jest nie tak. Oczywiście w trakcie terapii odkrywamy, że to nie jest tak, że z kimś jest coś nie tak, tylko sprawdzamy, jaki ja mam udział w tym, że mi jest trudno się dogadać. Czyli wtedy, kiedy życie zaczyna nas boleć w relacjach międzyludzkich, w relacjach interpersonalnych, szukamy pomocy. Kolejna rzecz, ponieważ ja jestem psychoterapeutą, który pracuje w nurcie egzystencjalnym, to drugim takim źródłem tego, dlaczego ludzie przychodzą na terapię, to jest to, że zaczynają nas dotykać po prostu codzienne tematy. Zaczyna nas dotykać temat śmierci, czasami zaczyna nas dotykać temat samotności, ale tak najwięcej tego co teraz obserwujemy jako psychoterapeuci to ludzie przychodzą z pytaniem o sens życia. Mamy bardzo dużo, wszystko jest na wyciągnięcie ręki, tylko no właśnie życie przestało nam smakować, czyli z boku wydawałoby się, że uwaga, powinniśmy być szczęśliwi, ale my tego szczęścia i zadowolenia nie czujemy. Więc takie pytanie, jaki sens ma moje życie? Oczywiście ludzie wierzący być może mają tego pytania o sens trochę mniej, ale ono też się pojawia, bo my się po prostu gubimy. I ostatnia rzecz, i tu powiedziałabym, jest to taka motywacja, która nie zostanie zaspokojona w psychoterapii. Bardzo wielu ludzi przychodzi na terapię, bo chcieliby, żeby im ktoś powiedział, jak mają żyć. Niech mi pani powie, co mam zrobić. Niech mi pan powie, jak mam się zachować. Często pytamy, czy mi wolno. Niestety, proszę państwa, żaden terapeuta nie podejmie za państwa decyzji z jednego bardzo prostego powodu. To tylko wy jesteście ekspertami w zakresie swojego życia. Analogicznie, tak jak w przypadku psychoterapii, słówko, jak najczęściej, co ja słyszę, jak ktoś szuka kierownika duchowego. To pierwsza rzecz, to zaczyna sobie gdzieś zaglądać w siebie, zaczyna patrzeć gdzieś tam głębiej i ma świadomość tego, gdzieś utknąłem. Gdzieś nie daję sobie rady, żeby pójść dalej. Nie jestem w stanie zrobić kolejnego kroku i szukam kogoś, kto mi pomoże właśnie ten kolejny krok na takim duchowym poziomie zrobić. No bo nie za bardzo wiem, no już znam wszystkie modlitwy, przeczytałem ileś książek zasadniczo, wysłuchałem ileś rekolekcji, to jest mi znane, ale chciałbym pójść dalej i zajrzeć głębiej, a tym bardziej jak zaczynam zaglądać i widzę, że tam jest coś takiego niepokojącego we mnie, no to szukam, pytam. Może się po prostu w życiu sypać, może się okazać, że ta konstrukcja, którą miałem w ogóle w życiu, mi się rozpada. No to pewnie ktoś wpadnie na to, przychodzę do psychoterapeuty, ale ktoś przychodzi do kierownika duchowego, bo myśli, no pewnie ten kierownik duchowy może mi pomóc w tym, żebym zobaczył, a jak mam pozbierać się w tym moim życiu, w którym gubię też jakąś perspektywę, to było kiedyś prostsze. Jak żyć, to jest grzechem, to nie jest grzechem, próbuję w tym wszystkim trwać, a w pewnym momencie to zaczyna wymykać się z rąk. No i to jest też takie pytanie, a jak ja miałbym się dowiedzieć, czego Pan Bóg chce i jak ja mam sobie poradzić z sytuacją, w której tak po ludzku widzę, no nie mam dobrych odpowiedzi i potrzebuję jakiejś inspiracji z zewnątrz. To, czego my najbardziej potrzebujemy i to, co chyba najbardziej mnie cieszy, jeśli ktoś przychodzi na kierownictwo duchowe, bo tutaj wiem, że od razu mamy taką naturalną niż porozumienia, to to jest przyjście dlatego, że mi zależy na relacji z Jezusem że właśnie już coś rozumiem, już wiem. Podobno inni doświadczają Pana Boga. Część osób tak pozazdrości trochę tego, że inni tak podobno coś słyszą, coś wiedzą. Może ktoś mi pomoże i ktoś szuka tego, jak ja mam spotkać się z Jezusem, jak ja miałbym z Nim być rzeczywiście w kontakcie. Szukają... Tego, co może nie jest nazwane na pierwszym spotkaniu kierownictwa, ale jakie ja mam mieć tą osobistą relację z Panem Bogiem? Już rozumiem, znam przykazania, mniej więcej wiem, ale jak mam mieć osobistą relację z Panem Bogiem? Część osób, która przychodzi, przychodzi po poradę. Część osób przychodzi na kierownictwo po poradę, myśląc, że ten kierownik duchowy powie, co ja mam robić. Jesteśmy bardzo różni, ale część osób, która przychodzi na kierownictwo duchowe, szuka tej porady. Co więcej, myślę, że jest jeszcze coś szczególnego, jeśli chodzi o kierownika duchowego, księdza czy siostrę zakonną. Znaczy przychodzę, żeby ta druga osoba powiedziała mi, co Pan Bóg odnośnie mnie chce. I podobnie jak z psychoterapią, tu ta osoba nie dostanie odpowiedzi. No ale będziemy próbowali przekierować te nasze spotkania tak, żeby ta osoba mogła popatrzeć nie na to, co mi ktoś inny powie, ale jak się spotkać z Panem Bogiem, żeby Pan Bóg mógł powiedzieć coś mi bezpośrednio. To, co mówi Piotr, że osoba nie dostanie odpowiedzi, to tylko potrzebuje to dopowiedzieć, że nie dostanie odpowiedzi od terapeuty. Tym, kto jest odpowiedzialny za znajdowanie odpowiedzi, jestem ja sam, ja sama, czyli ja znajdę odpowiedzi, w trakcie pracy z daną osobą, ale to tylko ja mogę wziąć odpowiedzialność za swoje życie. My mamy taką chęć i tendencję do tego, żeby zrzucać odpowiedzialność za swoje życie, za swoje wybory na innych. Natomiast nikt z nas, ani terapeuta, ani kierownik duchowy nie weźmie odpowiedzialności, żeby potem nie usłyszeć, bo ty mi powiedziałeś albo bo ty mi podpowiedziałeś. Czyli jeżeli ktoś nam mówi, co mamy robić, to to już jest pierwsza rzecz do tego, żeby się zastanowić, czy jestem u właściwej osoby. Z tej trójki, psychoterapia, kierownictwo duchowe, spowiedź. I, I chciałbym powiedzieć krótko o tym styku, bo ta spowiedź jest odłożona trochę jakby na bok i jest mniejszy akcent na to położone. Natomiast nie dlatego, żeby któreś z nas myślało, że ona jest mniej ważna. To jest sakrament i tam się dzieją absolutne cuda, i to jest to spotkanie z Bogiem i z człowiekiem, który pomaga mi w spotkaniu z Panem Bogiem najczęstsze. Więc to tutaj w ogóle jest najwięcej do odkrycia skarbów i może kiedyś będzie czas na to, żeby głębiej w to wejść, bo ja po prostu mam paść na kolana poprosić o przebaczenie i doświadczyć tego, że Bóg mnie podnosi. Nie ma chyba niczego piękniejszego, jak właśnie doświadczyć tego, że jestem kochany w całym swoim pogubieniu i pogmatwaniu. Natomiast w takim szukaniu, jak ktoś mi może pomóc, no to jest takie szukanie czasami tak na oślep, czy stały spowiednik, czy kierownik duchowy. Rzecz, którą podpowiadam, jak ktoś pyta, no właśnie ja nie wiem, bo tak, tak pytam, czy może ojciec byłby moim spowiednikiem stałym, czy kierownikiem duchowym, a może jednym i drugim, to ja osobiście wolę jedno od drugiego oddzielać, dlatego, że... Jedno i drugie trochę daje inne akcenty. Przy spowiedzi przede wszystkim chcę przeprosić Boga za to, co mi się nie udało. Też mogę podziękować, ale tam jest akcent na to, żeby przeprosić. No to jest istotą spowiedzi, że ja uznaję swój grzech, uznaję swoją słabość i spotykam się z miłosiernym Bogiem, pokazując swoje rany i mając nadzieję na to, że będę przygarnięty przez kogoś, kto mnie kocha. Ale przede wszystkim patrzę na to, co mi się nie udało. Patrzę na to, co jest moim grzechem i go szczerze wyznaję w ramach kierownictwa duchowego chcemy przede wszystkim skupić się na tym, co jest tym pozytywnym procesem, czyli takim pytaniem, które ja zadaję, no tam w, po jakimś czasie, kiedy się spotykamy, a co najważniejszego wydarzyło się w relacji z Panem Bogiem? W jakim momencie wydaje się, że Pan Bóg z czymś przychodził? Jakie były dwie chwile, takie, w których najbardziej Pani czuła, że Pan Bóg jest przy Pani? Co zostaje z tego czasu, co byłoby taką najważniejszą lekcją, z tego ostatniego tygodnia, czy z ostatniego miesiąca. Akcent jest przede wszystkim na to, co pozytywnie dzieje się w mojej relacji z Panem Bogiem. To można łączyć, to są dwie strony tego samego medalu. I teraz ten kierownik duchowy to nie musi być ksiądz. W tym momencie moją kierowniczką duchową jest kobieta i to kobieta świecka. Wielokrotnie moimi kierownikami duchowymi byli księża, mężczyźni. Była też opcja z siostrą zakonną. Zresztą było wokół tego dużo śmiechu gdzieś tam, jak to mówiłem, bo wiele kojarzy osób, że jest ileś żartów. Dominikanie i jezuici, a to była siostra Dominikanka. Nie daj, że kobieta to siostra Dominikanka. Fantastyczne doświadczenie towarzyszenia duchowego w tym, co właśnie było. Tym, gdzie się poddałem temu prowadzeniu. Ta osoba towarzysząca ma być osobą przygotowaną, natomiast to nie musi być ksiądz. I nie każdy ksiądz będzie miał kompetencje ku temu, żeby takim kierownikiem duchowym być, żeby w taką rolę wejść. To, co obserwujemy jako psychoterapeuci, to to, że czasami dzieje się pewnego rodzaju nieuświadomiona rywalizacja między księdzem spowiednikiem a psychoterapeutą. Chcę powiedzieć, że... To jest tak, że my jesteśmy po to, żeby służyć klientowi. Jeżeli spowiednik mówi, a ten psychoterapeuta mówi Ci głupoty, to ja bardzo rekomenduję jednak zastanowić się nad tym spowiednikiem, bo jeżeli ktoś potwarza kompetencje drugiej osoby, to to jest trudne. I w drugą stronę, czasami Państwo pytacie albo mnie prosicie, czy ja mogę polecić psychoterapeutę, który na pewno jest osobą wierzącą to niestety nie muszą być rzeczy, które się łączą, ponieważ jeżeli mamy psychoterapeutę, który jest kompetentny, to on nie będzie kwestionował naszej wiary. To są dwa różne procesy. W procesie psychoterapii pracujemy nad tematem zdrowia psychicznego. Ja mogę wnosić treści związane z moją wiarą ale psychoterapeuta nie będzie się zajmował wiarą, tylko powie hmm, proszę to omówić ze swoim spowiednikiem albo proszę to omówić ze swoim kierownikiem duchowym, jeśli nie będzie tych rzeczy rozdzielał. Czyli każdy jest autorytetem w swojej dziedzinie. Warto o tym pamiętać. Tutaj przykładem właśnie jest to przebaczenie, tak, o którym wcześniej mówiłam, że w trakcie psychoterapii my doświadczamy tego przebaczenia na poziomie psychicznym i ludzkim, w trakcie pracy, czy w trakcie modlitwy, czy w trakcie pracy z kierownikiem duchowym możemy doświadczyć tego na poziomie duchowym, na poziomie modlitwy. I jest jeszcze taka rzecz, którą ja zawsze powtarzam, bo, ponieważ sama mam też takie doświadczenie. Ja mam takie przekonanie, że dobrze przeżyte rekolekcje ignacjańskie czasami wystarczą za rok psychoterapii. Rekolekcje często są tym, co domyka, ponieważ w kontakcie z Panem Bogiem czasami domykamy tematy, które zaczęliśmy na terapii, czasami dzięki rekolekcjom otwierają nam się tematy do pracy terapeutycznej i te tutaj rzeczy, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to one się naprawdę przenikają, natomiast należy pamiętać, że to są jednak mimo wszystko różne tematy. Jest też taka ważna rzecz, że... Trudno jest mi sobie wyobrazić, choć być może mam zbyt małą wyobraźnię, że można mieć dobrą relację z Panem Bogiem i się z Nim modlić i Go słyszeć, kiedy się nie rozmawia na co dzień z najbliższymi tymi, którzy mieszkają w moim domu. Jeżeli ja zupełnie nie potrafię się dogadać, nie mam udrożnionych tych relacji ze sobą, to nie będę miała udrożnionej relacji z drugą osobą. Jeżeli nie mam udrożnionej relacji z drugą osobą, to bardzo mi będzie trudno być w kontakcie i rozmawiać z Panem Bogiem. Więc z jednej strony one są bardzo podobne, ale ja też bym jednak szła w kierunku tego, że te rzeczy się przenikają. Natomiast moje wieloletnie doświadczenie jest takie, że w pewnym momencie kończy się psychologia, a zaczyna się łaska. To znaczy, że ja widzę i ja wiem że w psychoterapii zrobiliśmy już wszystko, co trzeba, a teraz trzeba pójść uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem albo zacząć się modlić, albo pójść na kierownictwo duchowe i tam jest już inny poziom, tam już jest to o czymś innym. I takie doświadczenie, ponieważ prowadzimy rekolekcje dla małżeństw i mieliśmy takie doświadczenie już wielokrotnie, są warsztaty z komunikacji, gdzie małżeństwa pracują ze sobą i nad swoją komunikacją, dzieje się to trzy godziny, jest pięć minut przerwy, idziemy na mszę świętą i ksiądz na kazaniu mówi dokładnie te same rzeczy, innymi słowami, innymi zdaniami, dopowiada to, co się działo na warsztatach. Czwartego dnia warsztatów podchodzą do nas ludzie i mówią, słuchaj, w którym momencie ty go briefujesz z tego, co myśmy robili na warsztacie? Ja mówię, nie briefuję. Po prostu Duch Święty. Kończy się psychologia, zaczyna się łaska. Kiedy my jesteśmy we współpracy, to te rzeczy też dzieją się szybciej. Czyli co jest podobne, Podobne jest to, że kiedy ja mam otwartość na drugiego człowieka, kiedy ja mam otwartość na zaufanie do drugiego człowieka, to ja mam też otwartość na zaufanie do Pana Boga. Zobaczcie, że trudno jest uwierzyć czasami, trudno jest zaufać w Boga, który kocha i akceptuje, jeżeli ja nie mam doświadczenia ludzkiej relacji, w której jestem kochany i akceptowany. Ale w momencie, kiedy ja mam to doświadczenie, to łatwiej jest mi iść w drugą stronę. Kiedy ja wracam z fundamentu rekolekcji ignacjańskich i mam doświadczenie miłości Pana Boga, to mi jest łatwiej wyjść do relacji z moimi najbliższymi. No mi jest łatwiej być w tej miłości. I ostatnia rzecz, jakie są różnice psychoterapia versus kierownictwo i versus spowiedź. Pierwsza rzecz to częstotliwość spotkań. Jeżeli chodzi o kierownictwo duchowe? Ustalamy, jak w tym przypadku w moim, to jest takie miesiąc, półtora miesiąca, ja tak proponuję. Ze spowiedzią zostawiam dowolność danej osobie. Wiele osób ma ten rytm co comiesięczny, ale to nie jest tak częste, jak będzie w przypadku psychoterapii. W psychoterapii spotkania są co tydzień. W wyjątkowych przypadkach co dwa tygodnie w, w psychoterapii psychoanalitycznej trzy razy w tygodniu. I ta sekwencja co tydzień, bo to jest najczęstsza sekwencja, jest bardzo ważna, żeby proces mógł funkcjonować optymalnie. No, o tym celu tak naprawdę mówiliśmy, mówiąc o tych różnicach. Natomiast ten cel mojej relacji z Panem Bogiem to jest cel, który jest celem ostatecznym celem zbawienia, natomiast nigdy nie oderwanym od tego, co jest teraz. Czyli tego, żebym żył pełnią taką najlepszą wersją siebie teraz, już w tym momencie i to poza tym, co będzie takim horyzontem ludzkim, ale według pragnienia i marzenia Pana Boga. To jest coś, to jest tą perspektywą, którą ja chcę cały czas mieć, cały czas żeby myśleć, a jak Jezus sobie patrzy na mnie, jak Jezus tak sobie by wymarzył najpiękniejszą wersję Piotra, taką, która by sprawiała, że on się uśmiecha, to jaki ja bym był? Czyli jakie są marzenia Jezusa odnośnie mnie? Takie większe niż moje marzenia, Jego pragnienia. Teraz mogłabym powiedzieć coś kontrowersyjnego i chyba powiem, bo z jednej strony cel jest różny, z drugiej strony jest taki sam. Ponieważ na końcu celem jest miłość i wolność. Czyli ja chcę w wolności kochać siebie, ponieważ jestem naprawdę najwspanialszym stworzeniem Pana Boga i naprawdę jestem stworzony z miłości. I teraz ja w procesie psychoterapii odkrywam też tę miłość do siebie, ponieważ odkrywam prawdę o sobie, że jestem wyjątkowym dzieckiem Boga. Tylko tutaj na poziomie relacji ludzkiej, a tutaj na poziomie relacji z Panem Bogiem. I ostatnia rzecz. To, co wybrzmiewa... Psychoterapia, czy w ogóle na no, każda nauka szczegółowa, psychologia ma swoje granice i to musimy wiedzieć. Ja też proponując komuś psychoterapię, wiem, ona może pomóc, ale to tam nie będzie tych ostatecznych pytań. Chociażby do tego wspomnianego pytania o sens, do jakiego stopnia się dojdzie w tym, Pan Bóg to przekracza. I tutaj wydaje mi się, że trzeba ogromnej odwagi do psychoterapii. Czasami mam wrażenie, że to takiego odważnego porozmawianie z Panem Bogiem i zostawianie Mu wolności, ale wszystko jest możliwe, trzeba czasami jeszcze większej odwagi, po prostu też ogromnej odwagi, bo naprawdę nie ma żadnej opcji, która byłaby zamknięta dla Pana Boga. On ma nieporównywalnie większą wyobraźnię niż jakikolwiek człowiek. Ja też tak sobie myślę, że nam jako ludziom wierzącym jest znacznie łatwiej. Jeżeli chodzi o pytanie o sens, pamiętam bardzo, bardzo wiele lat temu pracowałam w firmie szkoleniowej. I wymyśliłam wtedy jako początkujący trener, takie proste ćwiczenie mi się wtedy wydawało, zapytałam ludzi, co jest twoim marzeniem i co jest celem twojego życia. No i okazało się, że to było strasznie trudne, więc na koniec mówią, tak, to teraz ty się podziel. Ja tak miałam 3 milisekundy na podjęcie decyzji co do odpowiedzi i mówię, że no, celem i sensem mojego życia jest zbawienie. I ktoś tak na mnie wybaczył, mówi, ale takie po śmierci, więc... Nam jest łatwiej, jeżeli chodzi o pytania o cel i sens życia. Natomiast zobaczcie, że potrzeby mamy na trzech poziomach. Fizycznym, psychicznym i duchowym. Jeżeli któryś z tych poziomów nie działa, to my po prostu jesteśmy osłabieni. Jeżeli wszystkie działają tak jak trzeba, czyli dbam o swoje zdrowie, dbam o swoją psychikę i dbam o swój rozwój duchowy, Jestem po prostu szczęśliwym i zadowolonym z życia człowiekiem, który codziennie cieszy się, że dostał kolejny dzień do przeżycia w miłości i wolności. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Sylwia Słukowska. Kościół nasz poprzedni.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 promocja.